Uniesienie duszy. Kiedy pojawiasz się w miejscu, gdzie oczekuje na ciebie ukochana osoba, której nie widziałeś od jakiegoś już czasu, czujesz wszechogarniającą ekscytację. Twoje serce otwiera się radośnie i czujesz głębokie połączenie. Na poziomie cielesnym pragniesz uściskać tę osobę. Chcesz chwycić ją za rękę, spojrzeć jej w oczy i uśmiechnąć się. Na poziomie duszy, wibracyjnym, Odbywa się coś, co nazywam rozpoznaniem duszy. Twoja dusza poznaje duszę drugiej osoby, a ty głęboko w swoim wnętrzu czujesz jej światło. Wszechogarniająca miłość, którą wtedy odczuwasz, jest czymś nad wyraz wyjątkowym, jest przypomnieniem twojego naturalnego stanu. Twój stan naturalny to jedna z wysokich wibracji. Właśnie dlatego tak dobrze jest móc kochać i być kochanym. Miłość to najwyższa wibracja i podstawa funkcjonowania wszechświata. Wszystko, co nie jest miłością, jak strach czy doświadczanie negatywnej energii, sprawia, że czujemy się jak na krawędzi przepaści i musimy odejść w przeciwną stronę, ponieważ taki typ energii jest całkowitym przeciwieństwem naszego naturalnego stanu. Kiedy zaczniesz unosić swoje wibracje, podążysz za tym, co najbardziej naturalne. Zaczniesz coraz skuteczniej odsuwać od siebie niewygodne rzeczy i sytuacje, które wywołują zmiany myślenia. Intensywne wibracje pokierują Cię do Twojego naturalnego stanu za każdym razem, gdy na Twojej drodze pojawi się negatywizm. Zilustruję to następującym przykładem. Uwielbiam snowboard i jogę. Obie czynności wprowadzają mnie w stan głębokiej ekscytacji. Zatem czy ćwiczę jogę na macie? Czy zjeżdżam na złamanie karku ze szczytu, czuję, jak tętni we mnie życie. Czuję, że mam wszystko i mogę wszystko. Nie ma dla mnie wtedy żadnych granic. W takim stanie czystej rozkoszy łączy się z możliwościami, wznoszę swoje wibracje i synchronizuję się ze wszechświatem. Potrafię również skierować swoją energię ku temu, co dla mnie najlepsze, oraz odsunąć od siebie przeciwności losu. Potrafię ustalić swoje intencje i pracować, aby osiągnąć swoje cele.